Witam serdecznie Pana Burmistrza, Panią Mecenas, e, Panią Architek, e, pracowników Urzędu naszego. E, witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Na podstawie listy obecności z którymi otwieram 47 Sesję Rady Miejskiej w Słowarach dnia 18 marca 2013 roku. Przeczytam porządek obrad Punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt 2, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci pytania, interpelacje. Punkt czwarty rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach A. Zmiany uchwały nr 45 łamane 215 łamane 13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu za w przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum Części C. B. Wzoru deklaracji metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. D przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary. Punkt 5 sprawy różne. Punkt 6 zamknięcie sesji. Proszę panu, Burmistrz. Sesję, żeby sprawa, tak nazwijmy, uchwał śmieciowych w naszym mieście została już zakończona. Niemniej jednak nie zgadzamy się z, ze stawką zaproponowaną przez pana burmistrza. Uważamy, że jest ona zawyżona. Komisje dosyć często spotykały się w temacie uchwał śmieciowych. Dzięki wyliczeniu pana radnego Pawła Pitucha i naszych, naszym różnym sugestiom uważamy, że stawka będzie. No myślę, że znacznie niższa, ale myślę, myśl, że to wpadnie w dalszej części yy, sesji podczas podejmowania uchwały odnośnie metody ustalenia opłat. Także z, naszych, z, z naszej strony to tylko to, że mamy naprawdę czyste intencje, jeżeli chodzi o zakończenie całej tej sprawy, jeżeli chodzi o śmieci. Także myślę, że dalsze jakiekolwiek wnioski będą padać w dalszej części sesji. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w sprawie porządku obrad? Proszę pan radny. ja nie panie do. Jeżeli chodzi o tą pierwszą uchwałę, dokładnie... podjęliśmy e, decyzję, że jesteśmy przeciwni wprowadzeniu tych uchwał na sesję, ponieważ e, została zwołana także sesja na 17.30 dokładnie mają być te, te dwie uchwały tematem następnej sesji, także co do tej sesji to się nie zgadzamy na wprowadzenie tych bardzo. Będzie może czas w tym. porządku, cukru. którą zwoła Pan Power, w porządku kwestii porządku zachowanie. Oczywiście Kto z Państwa Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad 47 sesji Rady Miejskiej? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Jednocześnie przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. Interpelację. interpelacje. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego rozpatrzenia projektów uchwały w sprawach. Jako pierwszą mamy uchwałę, zmiany uchwały nr 45. łamane przez dwa 15 przez dwa 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary w centrum, część C. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki lokalistycznej Kowary Centrum, część C. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie 1. Paragraf numer 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowar. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. Kto z Pań z panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Jedna osoba przeciw. ktoś się wstrzymał? Nie. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 4b. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę bardzo, proszę bardzo. za inną stawką. Czy to się nie kłóci jedno z drugim właśnie? Nie powinno to być miejsce. Dlatego jest moja sugestia, że jeżeli miałaby nastąpić inna stawka e, za odpady segregowane i niesegregowane, żeby to niestety już na etapie wzoru deklaracji, tak e, powiem, Rada podjęła decyzję o wysokości. 80. dla 120 litrów było 15 zł, dla 140 litrów było 30 zł, dla 110 litrów było 137,50 zł, dla 7000 litrów było 875 zł. Zatrzymałeś? to się, po prostu poprawiać. Zatrzymałeś? nie wiem, że może, było wersji, może się, podać. może się Może to ostatni przeczytać. 875 zł. <trych> <trych> Później w paragrafie dla nieruchomości, na których nie są mieszkańca mieszkańcy obecne odpady. Jeżeli odpady komunalne <Ky> są, są selektywnie zbierane, segregowane, to się mieszkańca odpady za, za I o pojemności 30 litrów, to by było 2,50, o pojemności 35 litrów 3 zł, o pojemności 50 litrów 4,20, o pojemności 70 litrów 5,90, o pojemności 110 litrów 9,20, o pojemności 120 litrów 10 zł, 40 e, to, o te zmiany bym, bym w tej uchwale wnioskował. Jeszcze zanim ten wniosek pan tak, przewodniczący podda pod głosowanie, to chciałem powiedzieć, że to nie jest, tak jak już mówiłem wcześniej ostateczne, że po napłynięciu tych y, deklaracji może się okazać, że tą stawkę będzie trzeba zweryfikować w jedną lub w drugą stronę. Ja wiem, że za składowanie, czy zagospodarowanie odpadów na wysypisku nie wzrosła, czyli realnie powinno to wzrosnąć o 1,34 zł. 4, Czterokrotnie. Nie Dziękuję. Proszę bardzo. Ja chciałem tylko krótko dodać, że z tego, cośmy też omawiali na komisjach, to ustawa też mówi chyba wyraźnie dosyć, że wstawca nie może się zabierać koszt osób, które nie będą płacić w ogóle za śmieci, bo to jest ten cały system windykacji stworzony. Ja rozumiem, że ten system finykacji niestety nie będzie w 100% na pewno efektywny, bo z pewnych osób nie da się ściągnąć, no, ale 5 złotych, no, mam wrażenie, aczkolwiek, no, ustawa mówi o tym, że no, nie, nie, nie, możemy zapadać sobie w tej stawce tego kosztu osób, które faktycznie będą płacić, tak? Co, nie płacą, co to? Tak. No i z tego, co jeszcze Pan Burmistrz odczytał, to nasze stawki, znaczy stawki zaproponowane nie przez... No ...nie obiegają. Znaczy, nie obiegają w ogóle... No, ja Dziękuję bardzo. Mniejszych. Także tak to jest rzeczywiście. No tak, tak, tak. Głosowanie, e, wniosek Pana Pałkowa dotyczący zmian stawek, e, to jest w paragrafie drugim e, zmiana z 21.45 na 15, w paragrafie drugim punkt drugi z 15.35 na 10 i w paragrafie trzecim od 30 litrów na 386 5 litrów 4, 40, 50 litrów 6, 30, 70 litrów 8, 80, 110, 13, 80, 120 litrów 15, 240 litrów 3, 30 zł, 1100 100 litrów 167, 50, 7 875 i paragraf paragrafie punkt 2, kolejne pojemniki to jest 30 litrów 2, 50, 35, 3 zł 50 litrów 4, 20, 70 litrów 5, 90, 110, litrów 920, 120, 10 zł, 240 litrów 20 zł, 1100 litrów 91, 70 i 7000 litrów 583 40 zł, 40 groszy. Kto z, pań, z panów Radnych jest za przyjęciem wniosku o, tą zmianę? o tę zmianę? Proszę o zaprosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Jedna osoba jest przeciw. Stwierdzam, że Wniosek został przyjęty, w związku z tym przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojęte drugim trzecim paragraf numer 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z nocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. Kto z Pań z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Jedna osoba przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu porządku obrad 4C. To jest projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To już pamiętam. Wniosek był przegłosowany. Przegłosowany. Przeszedł. To należało zmienić jeszcze te stawki? Tak. tak, teraz w związku z tym e, zmieni się w projekcie uchwały. E, to jest strona czwarta objaśnienia. Mhm. Kwota 21,45 na, na 15 złotych, strona piąta zagregowanymi odpadami komunalnymi na poziomie 10 zł. I teraz musimy jeszcze tu zakonać zmiany. Będzie 3,80 zł, 4,40 zł, 6,30 zł, 8,80 zł, 15 zł, 30 zł, 137,50 zł i 875 zł. I Poniżej jeszcze w punkcie drugim tak, e, po, pojemności 30 litrów będzie 2,50. I na stronie szóstej. Wyjątko pięćset osiemdziesiąt trzy czterdzieści. Póstę zmiany, które Panie podam pod głosowanie te zmiany, tych stawek w objaśnieniach przy wzorze deklaracji to, co Państwu już podałem w objaśnieniach w tym punkcie pierwszy zmiana z 21, 45 na 15, potem w punkcie drugim, zmiana z 15, 35 na 10, poniżej te zmiany, które podałem dotyczące kwot pojemniki o danej pojemności. Kto z, pań, z Panów Radnych jest za tymi zmianami? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Czy ktoś jeszcze w sprawie projektu uchwały? Pytanie do pomysłodawców, do tych, którzy tworzyli projekty stałe. To samo mamy w tym znowu deklaracji, to inaczej zapisane. Ja się zaczęłam zastanawiać, czy te dwa tygodnie to jest dobry, dobry czas na usuwanie tych nieczystości, przyjmując, że mieszkańcy będą jednak w większości te śmieci segregowali, a my tych gniazd na terenie miasta nie mamy zbyt wielu. A tu jest zapis, że nie rzadziej, czyli jest dopuszczalne, że może być Tak, ja chciałam zapytać, czy, czy, nie, czy nie powinniśmy na sztywno... Zapiszyć? Chciałam zapytać Państwo opinię, co Wy na tym temat bo wiecie, że w niektórych miejscach nie, miasta proszę. po prostu z tych y, gniazd się wysypuje. Proszę, ja nie ja, ja to rozumiem. Myślę, że tutaj ten zapis pozwala na to, żeby to było częściej, pan, pan Przewodniczący, ale nie wiem, jaki nie mamy wpływ też, bo ja, bo ja tak rozumiem, jak rozmawialiśmy na jednym z pierwszych spotkań z Panem Dyrektorem to. regulowana, że pokrywa się po połowie jakby obsługa tych miast z kosztami obsługi i zyskami, które wynikają z, ze sprzedaży tych posegregowanych odpadów. Także nie wiem, czy teraz, czy my możemy w tej chwili, bo jak obsługuje to Związek Gmin tak czy my w swoim regulaminie możemy go regulować, a oni jakby w tej samej stacji będą, będą to wywozić. Także tu mam takie wątpliwości. nie, czy... bo myśmy jednej. No może nie aż dwóch, ale że nie będzie więcej. A mnie się wydaje, że tu chyba nie ma potrzeby takiego zapisu, bo większa potrzeba to będzie na w gdyby się zdarzyło, że, że po prostu będzie przesypane, bo może być równie dobrze tak, że przez dwa tygodnie nie będą, zape nie, nie będą zape zapełnione, bo to już nie może być w różnych miejscach. Także mi się wydaje, że tu nie ma potrzeby jakby zmian zmiany w tym zapisie. Tak. żeby przyjechać do tej, gdyby było takie miejsce, które się wydaje. Nie bardziej nie przyjechać na dwa tygodnie, bez względu na to, czy będzie taka potrzeba, czy tej potrzeby nie będzie. Zobaczymy, w praktyce się stanie. Czy no. ktoś... No nie, ja, gdyby, gdyby była taka potrzeba, to złożyłabym wniosek. Wykonanie uchwały powsta się burmistrzowi miasta Kowary, paragraf numer 21. Teraz moc uchwała numer 47, łamana przez 262 przez 06. Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kowary. Paragraf 22. Uchwała wchodzi w po 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. To z, pan, z panów radnych i nie, żeby nasza rola